To believe that the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space no one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm multiply the drop of water few men even considered the possibility of life on other planets and yet across the gulf of space minds in measure of these superior to ours regarded this with envious eyes Serdecznie witamy w drugiej części podcastu nie tylko dla Orów, a w zasadzie w drugiej części, w drugim odcinku, czyli w drugiej połowie podcast nie tylko dla Orów, odcinek 311. i dzisiaj kontynuacja tego co było w pierwszym odcinku, czyli Mundial, w zasadzie puchar świata, czyli to co się działo w RPA. Dzisiaj przed mikrofonem Filip Dawidziński, który do Was to wszystko mówi, oraz sympatyczny i bardzo przystojny, niestety bardzo mało udzielający się w tym odcinku, czyli Maciej, nasz e, pan z reżyserki. Macieju, przywitaj się, może, nie wiem, szybkę zapukasz albo coś. Dobry wieczór, panie i panowie. Maciej Skwara z tej strony. Kłaniam się za grubej szyby, za której będę realizował dla państwa dzisiejszą audycję nie, nie audycje. Bo może okay. Że będę mógł go realizować dla wszystkich słuchaczy nie tylko dla Orów i e, dla słuchaczy podcastofonu. E, ponieważ Filip e, bez sensu. A teraz Filip mówi, że udało, mu się, że udało nam się spotkać i tak dalej, tak. Tak, to jest Maciej realizuje dzisiaj dla nas program. A my co? Lecimy z drugą częścią. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawie, równie interesująco. Więcej będziemy dzwonić teraz do ludzi. Będziemy rozmawiać z Darkiem Szpakowskim, jak nasz producent w pierwszej części mówił. Będziemy rozmawiać ze słuchaczami, z którymi udało nam się skontaktować. Będą mówić, jak wyglądają przygotowania do finału w Holandii i w Hiszpanii. No i cóż, i zaczynamy. Filip, streszczaj się. Streszczaj się. Czas na reklamę. Piętnaście 15... Sekund. Tak, tak, Maciej, streszczam się. I zaczynamy piosenką. Zaczynamy piosenką, która jest hymnem tych mistrzostw. W zasadzie słuchamy tego podcastu już po mistrzostwach, ale słuchamy piosenki, czyli Waving Flag. Bardzo fajna, taka spokojna pioseneczka mundialowa. No bo każdy mundial musi. Okay. Okay. tak Maciej, okay. już. Każdy macie mi tu przeszkadza. Każdy mundial musi mieć swój utwór. Zatem lecimy, lecimy i raz, dwa, trzy. Gramy druga połowa podcastu mundialowego. Zapraszamy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 To zaraz po piosence. Tu radio, przepraszam, To podcast, nie tylko dla Oby. Serdecznie witamy po piosence, czyli Waving Flag, to jest oficjalna piosenka już byłych mistrzostw świata w 2020. 10 w RPA. Czekamy teraz, czekamy teraz na sygnał od naszego realizatora, bo Maciej próbuje dozwonić się do Darka Szpakowskiego, który w Pretorii prowadził transmisję dla telewizji Podcastofon i tam Darek po prostu teraz przebywa. No i próbujemy się do niego dołączyć i kiedy będę miał sygnał od realizatora, naszego drogiego Maćka, zaraz postaramy się z panem Darkiem połączyć i porozmawiać. A tymczasem Chciałbym po... Halo, Filip, przepraszam, nie chcę przeszkadzać, ale Darek jest już na linii i czeka na rozmowę. Tak, już jest. Filip, Filip, Darek już jest gotowy na wejście, tak? Tak, okej. Okay. Trzy, dwa... Dobra. Pan Darku, to ja w tej chwili będę pana wrócą na linię do Filipa. Okay. Filip, jesteś gotowy? No to pan Darek wchodzi... Serdecznie witam, panie Dariuszu. Cieszę się, że tak samo jak my dla Podcastofonu, pan dla y, telewizji Podcastofon realizuje i w zasadzie komentuje mecze tego mundialu. Bardzo nam przyjemnie się z panem spotkać i bardzo serdecznie pana witamy. A ja z wzajemnością, y, również z przyjemnością y, przesyłam y, przywitanie. Chciałbym, chciałbym jeszcze powrócić, zanim przejdziemy do meczów bieżących, do meczu, który komentował Pan razem z redaktorem z redaktorem z podcastu sportowego chciałbym, chciałbym powrócić do meczu Hiszpania-Paragwaj gdzie te dwa obronione, karne, w zasadzie pierwsza połowa która była tak nędzna można by tak powiedzieć i nudna a druga połowa zupełnie odmieniona Panie Darku, jak Pana reakcje na ten mecz? Proszę, proszę powiedzieć kilka słów no, powiem szczerze, że parę spotkań w swoim życiu widzieliśmy, bo, że były ciekawe, ale rzeczywiście druga połowa czegoś w historii mm, mundialu nie zdarzyło się. Na przestrzeni, nie wiem, 10 sekund był rzut karny obroniony, rzut karny strzelony, rzut karny niestrzelony i niepodytowany rzut karny, a więc w ogóle, no, coś, co się wpisało w historię. E, nikt nie sądził, że ten mecz będzie tak wyglądał po tych pierwszych 45 minutach, jak powiedziałeś, ale e, myślę, że teraz taki czas refleksji albo podsumowań, bo przecież już parę ekip pożegnaliśmy, e, na które liczyliśmy, że będą grały w finale. Nie ma Brazylii, to troszkę odparła chyba na, na własne życzenie Pierwszą połowę zagrała bardzo dobrze, prowadząc jeden do zera. W drugiej Julio Cezar popełnia błąd, który nie zdarzył mu się przez ostatnie dwa lata, gdzie był podstawowym bramkarzem z jednego meczu reprezentacji Brazylii. Wespół z Felipe Melo, bramka samobójcza, a potem bezsensowne zachowanie Felipe Melo i pożegnanie Brazylii. Argentyna, która jest niezrównoważona nie w sensie zachowań, ale niezrównoważona piłkarstwo taktycznie z jednej strony fantastycznie napastnicy, można tutaj było przypominać i wymieniać od na począwszy poprzez przedmeciego i tak dalej i tak dalej Di Maria Aguero, który wszedł tylko z babki. a z drugiej strony brak rozgrywającego drugiej linii i, i słabo dość defensywa i pytanie może do Diego Armando, dlaczego nie wyjął Zanetskiego i Kambiaso ja również zastanawiałem się, kończąc wątek jednak tej rywalizacji południowo-amerykańsko-europejskiej że zespół, który wygrał rywalizację w tradycyjnie, Brazylijczycy już nie grają. Druga drużyna wyluzyna... Na chwilę odpadła jeszcze wcześniej. Trzecia drużyna Paraguay pożegnała się wczoraj. Argentyna, która finiszowała udanie, chociaż no, w dużych mękach, też się pożegnała. To były cztery najlepsze zespoły z Ameryki Południowej, które wyszły bezpośrednio z eliminacji. A drużyna, która wchodziła kuchennymi drzwiami, której się nie udało przed czterema laty, myślę o Rugwaju, poradziła sobie z Kostaryką, wygrywając 1 do 0 i remisując u siebie, jest w tej chwili w półfinale. A więc pytanie, jak to jest? No nie ma sprawiedliwości, a też nikt nie ma monopolu na wygrywanie. Te mistrzostwa no, są historyczne z wielu powodów. Po raz pierwszy nie ma tutaj gospodarza, nie wyszedł z grupy. Nie wyszli z grupy finaliści ostatnich finałów mistrzostw świata, myślę, o Włochach i, i Francji. Zegnaliśmy cztery najlepsze zespoły z Ameryki Południowej. Nie ma już żadnego reprezentanta Afryki, a tak bardzo liczyli. Gana osiągnęła tylko to, co osiągnął Kamerun. Natomiast mamy i mamy trzy europejskie zespoły. To jest pytanie, co by było, gdyby byli, prawda? No nie wiem, co by było, gdyby był na przykład Sien, ze, ze swoją reprezentacją, czyli z reprezentacją Gany. Co by było z Argentyną, gdyby był na przykład Zanetti, albo żeby w tej reprezentacji zagrali Kambiasto. W związku z tym albo Pato na przykład, jak no tak, Darku, ale no nie, nie ma co gdybać, no gdyby, gdyby, gdyby, gdyby, gdyby. Mamy te składy, mamy po 22 zawodników, no i trenerzy wybrali tych zawodników, no i teraz rozliczają się przed swoimi federacjami, swoimi narodami i swoimi kibicami. Chyba, chyba tak to powinno być. Ale dobrze, Darku, wspomniałeś o Ganie. Chciałbym Cię spytać, czy, czy przez to, że Gana odpadła, czy zainteresowanie mundialem w Afryce spadło, bo przecież to jest pierwszy Mundial w Afryce i po prostu w tej fazie już nie ma żadnego reprezentanta Afryki. Darku, co myślisz na ten temat? To znaczy, ja myślę, że to zainteresowanie było takie trochę sztuczne tutaj tym wszystkim. Oni owszem liczyli, ale to jest troszkę tak, że ta czarna część Afryki interesuje się futbolem e, tak na co dzień, bo oni kibicują, oni chodzą na stadiony, e, biali, e, chodzą na e, mecze Rakdę. Natomiast e, te mistrzostwa miały coś przełamać tutaj. Oni oczywiście byli zainteresowani, chcieli, żeby to RPA wypadła jak najlepiej. Potem kiwicowali oczywiście przy stolicerze Czarnego Lądu. Potem mieliśmy nową Bafanę, czyli Bafganę. Trudno powiedzieć, czy to zgasło. Nie, no ci, którzy się interesują, to są. Może teraz jest mniej wówu i a więcej normalnego dopingu, co, co się nie zdarzało, prawda? Kiedy podchodzili do strzelania reprezentanci w meczu ostatnim, który mieliśmy, czyli spotkaniu Gany z Urugwajem, to gdy podchodzili Urugwajczycy, to stadion buczał. To już było takie bardziej, powiedziałbym, no, kontynentowe czy południowoamerykańskie. Już nie było tych WWZ-eli. Czy zainteresowanie jest mniejsze? Nie, myślę, że nie. Praca cały czas o tym pisze media, myślę o radio, telewizji cały czas pokazują, analizują, zastanawiają się. Chociaż oczywiście oni żałują, że nie ma ich reprezentanta. No i na koniec, Darku, jeszcze chciałem się spytać, jak wygląda Mundial od kuchni. No bo wiadomo, że em, kilku reprezentantów, kilka zespołów zostało troszeczkę niefajnie potraktowanych, czyli obrabowane, różne inne rzeczy ukradzione i też bezpieczeństwo. To była bardzo ważna rzecz w tym mundialu. No i powiedz, jak to wszystko wygląda od kuchni? Znaczy, na pewno się poprawiło w momencie, kiedy te służby, które były służbami no, cywilnymi, ochraniarskie zastąpiła policja. Pod tym względem jest lepiej, a że bezpieczniej nie ma. No to na blogu opisywał swoją przygodę, kiedy wracali ze stadionu e z Park. Także uważać że trzeba do końca, ale pewnie takie historie mogą zdarzyć się, czy zdarzały się w Meksyku, co Michał Litschimicz może potwierdzić, kiedy jechał metrem. Także no, zależy w jakiej dzielnicy się jest i, i w którym miejscu się jest, ale to na pewno nie, nie ma jakiegoś decydującego znaczenia w sensie całości. Ma swój koloryt, ma swoje wwz ma swoje niespodzianki ten Mundial. Na pewno to, co jest charakterystyczne, no, to ten, ten dźwięk w Wurzelii. Bardzo temu się poddali Europejczycy w zestawie kupując muzelami korki do uszu. Pewnie to zostanie przeniesione na europejskie, czy też nie tylko europejskie boiska. Bardzo dziękujemy, Darku, zatem za tę relację i co? słyszymy pytanie, się? Ja mam pytanie do Was. Kto będzie mistrzem świata? Mistrz świata. Ja bym chciał, żeby to była albo Argentyna, albo Holandia. Jeszcze dokładnie nie mam moich, moich, mojego sumienia ustatkowanego, ale Maciej mi tu z zaszemem mówi, że chciałby, żeby był Śląsk Wrocław, ale tak czy owak, chcemy, żeby wygrał naj, najlepszy i najładniejsza grająca drażyna, drużyna. Zobaczymy, jak to będzie. Darku, bardzo dziękuję za relację. Dziękujemy za te kilka chwil dla podcastofonu i cóż, do usłyszenia i może do zobaczenia na antenie podcastofon TV. To tyle i naprawdę miło nam było się z, z Tobą spotkać. Pozdrawiam. Nie tylko dla Orłów trochę inne radio. To był Darek Szpakowski. A teraz chwila muzyki, czyli coś specjalnie z zaprzyjaźnionego podcastu Okolice Jazzu, gdzie Hrabia nagrał dla nas świetny utwór. Podobno dostał na komunie wwz i właśnie jako miłośnik bolera Rawela postarał się właśnie na wwz nagrać swoją własną wersję Rawela bo, bo, bolera rawera, rawera, borera, borera tak ku, ku pomocy po, wrzuciliśmy podkład prawdziwego bolera jako podkład bo niektórzy mogą nie rozpoznać tego utworu, ale mimo wszystko hrabio dziękujemy Ci za to, że nagrałeś specjalnie dla naszego podcastu dla naszej audycji właśnie ten utwór na Twojej komunijnej WWZ zapraszamy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 Do reklamy Papa, Takie inne bzdury usłyszycie Tylko w podcaście Papa, za kwas kafé. Kapelusz, tylko mi ciebie brak. W tym tylko mi ciebie brak. Ciebie nowy polski podcast. Brak sygnału, tylko mi ciebie brak. podcast sportowy. Ja to chciałem zacząć niekonwencjonalnie, gdyż po w ogóle poczekać w momencie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, drodzy słuchacze. Tak. tak. I my. Witamy w kolejnym odcinku podcastu sportowego mm, nagrywanym z lekkim opóźnieniem. To nie pojedzie tak. Znaczy, tak naprawdę, ja to tak sobie myślę, że w sumie to. Oczywiście. Nie, to jest. Tak, ale na pewno. Y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 To była chwila muzyki, jakże interesujący utwór, jakże interesujący. A teraz y, następny gość w naszym studiu, czyli y, Michał Listkiewicz, jeden y, z najlepszych polskich y, sędziów. Y, y, Michale, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam Cię, dobry wieczór. No jeśli jesteś w studiu, no to wiadomo, czy będziemy rozmawiać o sędziach i o pomyłkach, bo na pewno, na pewno wiesz o tym, że nie wszystko szło dobrze. Byłeś y, ostatnie kilka dni w RPA właśnie zawodowo, bo byłeś komisarzem i sprawdzałeś różnych sędziów ale pewnie nie wiedziałeś co się tutaj działo, nie oglądając wszystkich meczy a było tych pomyłek troszeczkę zatem Michale jak uważasz, jak ten mundial się toczy i jak pomyłki sędziów, jak to wszystko wygląda według Ciebie? E, no było tych pomyłek kilka nie ma co ukrywać i niektóre bardzo brzemienne skutki i takie, które się nie powinny zdarzyć. Ja akurat miałem szczęście bo byłem w mieście polokłane gdzie odbyły się cztery mecze i oceniałem sędziów i trafiłem na świetnych sędziów, rzeczywiście był Rafsan Irmatow, moim zdaniem do tej pory chyba najlepszy sędzia na mundialu miałem jeszcze sędziego z Arabii Saudyjskiej i z Gwatemali, bardzo dobrze sędziowali, także miałem po prostu szczęście ale oglądałem w telewizji to co się gdzie indziej działo no i nie ma co ukrywać, były błędy najbardziej spektakularne, głośne to to nieuznanie bramki Anglikom, kiedy piłka zdecydowanie przekroczyła linię bramkową, no i kilka spalonych których asystent no, no, powinien nie je widzieć. Jeszcze raz dziękuję panu, że wpadł pan do naszego studia. No i tak jak pan mówił, sędziowie są dobrzy, gorsi i czasami nietrafieni, no ale widzieliśmy, że nieważne jaki sędzia, błędy po prostu są. Tak jak mecz z Niemcami, Anglia, Niemcy, prawie półmetrowa kucha sędziego, no i cóż, nieważne pewnie jak sędzia by był szybki, czy biegał, czy nie biegał, po prostu no, nie zobaczył tego, no i co dalej? Najlepiej by powiedzieć, e, zrobić sędziów tak bramkowych gdzieś z tyłu, e, albo po prostu jednego z telewizorem i po prostu naciska i dzwoni, albo jakoś kurczę daje znać Sędziemu głównemu, że stop the game, stop the game, e, bramka była albo nie było, coś w tym stylu. E, jak to, pan... E, oczywiście, są dwie, są dwie drogi. Jedna to jest udoskonalić to, co jest bez wprowadzania zapisu wideo, czyli to, co zrobiła UEFA i w Lidze Europejskiej, a od tego są już i w Lidze Mistrzów to będzie, czyli dodatkowych dwóch sędziów, którzy stoją na linii bramkowej i obserwują... Po pierwsze, to co się dzieje w polu karnym, czyli wszystkie te trzymania, łapania, popychania, chwytania i linię bramkową, czy piłka przekroczyła, czy nie. W hokeju zdaje się jest sędzia bramkowy z tego, co... I druga sprawa to jest yy, no, rozszerzenie kompetencji sędziego technicznego, który dzisiaj nie jest tylko tym panem, który ma zmiany przeprowadzać, bo to może yy, przysłowywa nasza teściowa zrobić, ale również ma czuwać nad tym, co... on czasami widzi lepiej. I on rzeczywiście ma podgląd na ten monitor, jemu oficjalnie nie wolno z tego korzystać, ale on dużo więcej widzi. Jest jeszcze jedna sprawa. Dotyczy to tylko przekroczenia linii, piłki, linii przez piłkę. Chipy w piłce. Był taki eksperyment dwa i pół roku temu na mistrzostwach świata w Japonii, klubowych mistrzostwach. Obserwowałem, jak to się odbywało. Po prostu jest urządzenie, które wytwarza pole magnetyczne wewnątrz bramki. Piłka ma chip przekroczenie, problem był tylko czysto techniczny. Ten sygnał przychodził po siedmiu sekundach. To jest bardzo długo. Przez ten czas może się wiele, wiele zdarzyć. Podobno trwają prace, żeby to udoskonalić. Panie Michale, właśnie y, trwają prace, trwają prace. Ciągle się słyszę, że trwają prace, ale co w tym jest trudnego? Jak już wspomniałem, y, faceta z telewizorem i z dwoma guzikami ja mam wrażenie i pewnie tysiące setki, tysięcy kibiców, że FIFA nie chce po pierwsze stracić władzy, a po drugie leśne dziadki z FIFA, no możemy tak powiedzieć, na pewno pan się z tym nie zgodzi, um, są takimi betonami. Jak to wygląda? Kto ustala te przepisy i, i dlaczego to tak wolno idzie? No kiedy w grę wchodzi naprawdę dużo, dużo kasy i wiadomo, że to... Są mistrzostwa świata. Kto ustala te przepisy, jak to wygląda i po prostu kto tym wszystkim rządzi. To od razu wyjaśnię, że FIFA nie jest tu głównym adresatem i nie jest głównym widowajcą. Otóż o zmianach w przepisach przepisów gry w piłkę nożną rozstrzyga International Board. To jest ciało stworzone pod koniec XIX wieku, kiedy wymyślono przepisy gry w piłkę nożną. Ciało bardzo konserwatywne i ono ma y, skład następujący. Tam są przedstawiciele poszczególnych federacji brytyjskich, tylko i wyłącznie brytyjskich, bo Brytyjczycy zakładali y, organizację piłkarską i FIFA. Ale FIFA jest tylko jakby członkiem. Ono, FIFA ma bodajże na na pięć głosów, dwa głosy. Czyli FIFA sama nic nie zrobi. Trzeba przekonać tych panów, przynajmniej starszych, przynajmniej bardzo przywiązanych do tego, co jest, żeby zmienili. FIFA nie może zmienić przepisów gry w piłkę nożną. Może to zrobić tylko International Board. Dobrze, dziękuję panie Michale. Mam nadzieję, że za dwa lata na Mundialeiro Polsko-Ukraińskim spotkamy się i nie będzie już takich problemów. Dziękujemy i zapraszamy teraz na, na piosenkę i lecimy dalej. Może połączymy się na przykład... Holandią albo z, z, z, z Hiszpanią zależy co pan realizator Maciej nam połączy, czyli Macieju pytanko, gdzie się możemy teraz dodzwonić i lecimy dalej zapraszamy na piosenkę i może na jakąś reklamkę Filip tracę cię, tracę cię linia siada, wówuzele strasznie tutaj zakłócają Filip, Filip tracę cię, linia siada wówuzele zakłócają reklamy to jest to co kochamy w podcastach Xavi hat die Ecke reingebracht und Puyol nur 1,78 groß mit einem Kopfball-Torpedo aus 12 Metern. So möchte ich das mal bezeichnen. Neuer geschlagen, Deutschland in Rückstand, Spanien für den Dörben. <lacht> To najważniejsze dzisiaj wydarzenie na świecie. Międzynarodowa Federacja Piłkarska przewiduje, że ponad 700 milionów ludzi zobaczy w telewizji finał Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki. O 20.30 w Johannesburgu rozpocznie się mecz Hiszpanii z Holandią. FIFA spodziewa się również, że rekord widowni telewizyjnej padnie w Hiszpanii, a w Holandii 90% telewizorów będzie w dzisiejszy wieczór nastawionych na transmisję z Johannesburga. Chodź zaraz po pisańce. Okej, okay. 3-2 Maciej, dał mi znać, że będziemy za chwilę łączyć się z Hagą, z Holandią. Ale cóż, jedna czwarta finału, Urugwaj gana Urugwaj wygrał. Holandia, Brazylia 2-1, Niemcy, Argentyna 4-0, Paragwaj, Hiszpania 1-0. Niestety Hiszpania znowu wygrała. No i no i co? Jedna druga finału, czyli Urugwaj, Holandia, Niemcy, Hiszpania i tutaj kolejne moje rozczarowanie Urugwaj odpadł chociaż typowałem wstępnie na Holandię, ale nie do końca byłem przekonany do gry Holendrów, no i cóż Urugwaj odpadł, no i odpadły Niemcy po fatalnej grze i takim dziwnym meczu, czyli mamy finał finał, finał Hiszpania, Holandia, no i będziemy łączyć się za chwilę z krajami i z miastami w których kibice będą będą opowiadać nam, a przede wszystkim słuchacze podcastów Pani Gabriela najpierw, mam już, mam już tutaj od Macieja od Macieja Cynk że Pani Gabriela z Hagi prosimy Pani Gabrielo, serdecznie witamy cieszę się, że udało nam się połączyć witam Pana, witam Państwa no i proszę powiedzieć jak nastroje w Hadze i jak to wszystko wygląda proszę nam powiedzieć, czy cała Holandia żyje tym meczem Emocje przed, przed wielkim finałem zdecydowanie podgrzewają atmosferę. Um, słyszałem, że w Amsterdamie będą specjalne takie wielkie monitory, które pozwolą, żeby klienci, przepraszam, kibice mogli oglądać mecze. Czy coś takiego samego jest w Hadze? Proszę nam powiedzieć. E, niestety nie. W Hadze nie będzie, nie będzie można oglądać finału na wielkim ekranie. Żadna z firm ubiegających się o umieszczenie takiego ekranu nie spełniła wymagań co do zapewnienia bezpieczeństwa. Także niestety kibice będą musieli zadowolić się ekranami umieszczonymi gdzie indziej. Pani Gabrielo, chciałem się spytać... Filip, słuchaj, mów troszeczkę ciszej, bo coś strasznie sprzęga tutaj. Czy Haga dzisiaj jest cała pomarańczowa? Na pewno tak, na pewno tak. Wszyscy czekają na finał, wszyscy czekają na mecz i wszyscy zapewnie są pomalowani na pomarańczowo. I proszę Pani Gabriela, powiedzieć nam, jak to wygląda. No nie tylko, nie tylko dzisiaj, nie tylko wczoraj. Od, w zasadzie od rozpoczęcia Mistrzostw jest pomarańczowo. Niektóre ulice są kompletnie pomarańczowe, niektóre samochody są pomalowane na pomarańczowo. Domy pokryte pomarańczową płachtą, wręcz pomarańczowe chodniki. Także jest naprawdę pomarańczowo. Dziękujemy Pani Gabrielo. To była nasza słuchaczka podcastowa. Oby, oby Holandia dzisiaj wygrała. A zaraz macie mi znowu tutaj stuka w, szybie, w szybę. Zaraz prawdopodobnie będziemy łączyć się z naszą słuchaczką z Hiszpanii, z Madrytu. Zapraszamy i to jest podcast nie tylko dla Orłów. Van 40 meter, als je niet in de wedstrijd zit, geeft een beetje aan hoe snijder in de wedstrijd zit. Hij denkt, alles zit mee, dit toernooi. Deze wordt misschien ook nog wel door iemand erin getikt. Maar dit was een actie zonder overtuiging. De wedstrijd zit er erop over een seconde of twee. Dat betekent dat we een verlenging gaan krijgen. Dat het voor de tweede keer sinds 1994 zo zal zijn dat de finale van een WK op 0-0 gaat eindigen. Dat is nu het feit. En dat we dus twee keer een kwartier gaan verlengen. Zaprassame de reclame. De thuis praatje. Kropka, dictafonografika. Kropka. Hey. Poczuj w sobie krowią moc. Wsiok. Podcast o problemach wsi i nie tylko. www.wsiok.blog.com. Żegnamy reklamy. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, słuchacie podcastu Nie tylko dla Owów. Jedyny taki prowadzący Filip Dawidziński. Jedyny taki podcast. Podcast Nie tylko dla Owów. Ja, nach Spanien reisen viele Europäer, nur wegen Sonne und Wasser und Wein. Einer später, doch der andere umso eher, fährt Richtung Spanien und packt die Koffer ein. Den Regenmantel lassen wir zu Haus. In Spanien sieht es nicht nach Regen aus, die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Ey, ey. weiß wie sie das macht leb ihr weiß die gläser die sind voller weit leb Viva España! Specjalnie dla pani Ewy ta piosenka. Łączymy się, jak Maki powiedział, nie z Madrytem, a z Barceloną. I tam nasza słuchaczka, pani Ewa. Witam, witam. Pani Ewo, proszę powiedzieć, jak wygląda Barcelona? Czy jest hiszpańska, czy jest katalońska? Jak to wygląda? No bo drużyna hiszpańska jest tylko jedna. A tutaj w zasadzie ci, którzy troszeczkę polityką się orientują i i wiedzą, to Katalonia to jest część Hiszpanii, ale jakby do Hiszpanii wciąż się nie przyznaje. Zatem Pani Ewo, serdecznie witamy i proszę nam powiedzieć jak się Pani podoba ta piosenka i jak sytuacja yy, w Barcelonie. Ja rzadko słyszę tę piosenkę, ale w Barcelonie, bo przecież tutaj jest Katalonia, wczoraj była wielka manifestacja o niepodległość prowincji, ale przyznaję, że dzisiaj nikt by się nie zdziwił, gdy nawet tę piosenkę puszczano na Centralnym Placu Miasta, bo dzisiaj Barcelona, ja myślę, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat jest bardzo hiszpańska. Zwykle jeśli ktoś wywiesza flagę na, na balkonie, to jest to flaga oczywiście katalońska, natomiast dzisiaj... Jest mnóstwo flag hiszpańskich, a ponieważ tutaj oczywiście pierwszym klubem kochanym przez wszystkich Katarończyków jest Barca. To, żeby pogodzić miłość do Barcy i miłość do reprezentacji hiszpańskiej, szybciutko wyprodukowano flagi hiszpańskie, ale z godłem Barcy. Także połączono ogień i wodę. I, I teraz cała Barcelona jest bardzo hiszpańska, również po raz pierwszy, bo, bo do tej pory udawano, że nie dostrzegają mundialu. Będzie ogromny telewim w, w bardzo ważnym punkcie miasta w Madrycie na żywo będzie mecz oglądało około 200 tysięcy. Nie wiem, czy w Barcelonie będzie tyle samo osób, ale na pewno będzie bardzo dużo. Także trwa wielkie odliczanie i w Barcelonie, i w Madrycie, i w całej Hiszpanii. No tak, Panie Ewo, pamiętam dokładnie moment, kiedy się poznaliśmy. To była Pampeluna i Święto San Fermin i, i kiedy razem goniliśmy za bykami. A teraz właśnie dzisiaj e, jest to święto i proszę mi powiedzieć, czy Hiszpanie właśnie tak, jak takie byki Będą za tymi Holendrami albo może przed Holendrami uciekać, proszę powiedzieć jak to wygląda? tak, nawet taki wielki tytuł po powygrany z Niemcami to było Ciupinaso, Ciupinaso to jest ten wystrzał z petardy rozpoczynający San Fermin, także zawsze zresztą po, po każdym ważnym wydarzeniu, odkąd trwa San Fermin, łączeni, łączona jest, są z, na, na żywo jak wyglądają ulice Pampeluny przed meczem i jak wyglądały po meczu z Niemcami i dzisiaj też pokazywali Pampelunę przed meczem, ponieważ biegi są rano zresztą weekend to jest dzień, w którym w Pampelunie przyjeżdża mnóstwo, około miliona osób w tej chwili jest w Pampelunie, a, a zwykle mieszka tam nie więcej niż 200 tysięcy, także ulice pękają i, i symbolem Pampeluny jest czerwona, o, czerwona chustka na szyi, czerwona, symbolem e, dyreżony reprezentacji hiszpańskiej jest czerwona koszulka, także Pampeluna jest bardzo bliska w tej chwili sercu na pewno wszystkich e, trzymających kciuki za reprezentację, e, ale też nie wiem, pokazywane było na przykład trzymanie kciuków e, z z Rio de Janeiro, w Chile, z miejsc zupełnie oddalonych z Japonii, czyli, czyli to takie kibicowanie Hiszpanii, to, to nie jest tylko lokalna sprawa Barcelony, Pampeluny czy Madrytu, ale tych, tych którzy trzymają kciuki, zresztą w Polsce też mnóstwo osób trzyma kciuki. No dobrze, Pani Ewo, ale symbolem Hiszpanii wiadomo, albo jest właśnie ta chustka, albo byk, albo słyszałem, że od niedawna jest niemiecka ośmiornica. Czy to prawda? Kto... Ale jest ośmiornica. Wszyscy kochają ośmiornicę. Bardzo kochają ośmiornicę. Nawet chcą ją zaadoptować. Na, nawet, na, no, nawet katalończycy postanowili, postanowili, że skoro ośmiornica wybrała, to teraz katalończycy wybrają, tylko oni są za niepodległością akurat. Więc jest, powstało nawet danie specjalne w, w miejscowości Pujola, to jest niedaleko, około 100 kilometrów od Barcelony. Powstała ośmiornica po niemiecku, ala la Karlach Pujol. I, I są strony internetowe, ośmiornica Pol nie jest z tego świata, kochamy ośmiornicę Pol, tam tysiące ludzi wpisują się na te strony. Za ośmiornicą opowiedział się nawet głośno premier Sapatero, żeby już jej tak nie nadużywać, bo, bo to zwierzę i tak już dużo, dużo przeszło w ciągu tego mundialu, a tutaj jeszcze od niego żądają ostatecznego wyniku. I, i jedyny jedynym momentem, jedyną audycją, czy jedynym momentem w Hiszpanii, w którym wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie na żywo transmitują cokolwiek, to jest przemówienie noworoczne króla y, Juana Carlosa. W tym roku został, został ten rytuał złamany, ponieważ na żywo wszystkie stacje transmitowały przepowiednie ośmiornicy przed meczem dzisiejszym z Holandią. Także ośmiornica jest prawie tak ważna, jak król Juan Carlos nie doleciał do, do, do Afryki, do, bo, bo jest po operacji. Dobrze, Pani Ewo, dziękuję za to spotkanie, tak oficjalnie Pani Ewo, ale my się znamy osobiście i cóż, dziękuję, dziękuję, dziękuję za to spotkanie i za troszeczkę historii i za to bieganie z bykami. A teraz, cóż, wracamy do naszego ostatniego eksperta, czyli Pani Katarzyna powie nam troszeczkę, jak to wszystko się skończyło, czyli kończymy powolutku nasz podcast ostatnie kilka minut i cóż nasz ekspert i lecimy dostaw tego Belga zaraz wchodzimy na antenę spotkamy się już na prawie już przed meczem finałowym Katarzyno, chciałem się spytać, mój, ale się już prawie skończył. Katarzyno, jak wyraźnie wrażenia po ogólnie Modialu? Po Modialu? Właśnie odkryłam w sobie pasję ogólnie do futbolu, bardzo. Ale grasz? Nie gram, ale wiesz co, to jest naprawdę ciekawe, jak się ktoś w to ściągnie. Także mhm. jak na razie mi się zaczyna podobać, bo tak na, po, na początku, wiesz, dawniej to ja w ogóle nie wiedziałam, co to są grupy i o co chodzi, kto z kim i dlaczego i po co i w ogóle, a teraz to jest takie dosyć eksaj. Dobrze, jakiś ulubiony piłkarz, bo Katarzyna, nasza ekspertka, jest kobietą, a mężczyźni w zasadzie tylko grali w nie mundialu. posiadam. A ten pan z reklam też, nie? Ten nie bardzo, to nie w ogóle. A z Hiszpanii, bo pani wikazuje Hiszpanii? No właśnie, jeszcze nie wiem, komu kibicuję. Jeszcze nie wiem, która jest moje ulubionym. No już no trochę może być za późno, bo udział ja się już prawie skończył, więc tak to bywa. No dobrze, dziękujemy naszemu ekspertowi. No i cóż, zapraszamy na zakończenie podcastu. Dziękujemy. Dziękujemy. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla do... I to już koniec naszej relacji, naszego podwójnego podcastu. Żegnam się ja oraz Macieju. Tak, proszę Państwa, ja również żegnam się z Państwem. Bardzo miło spędziłem czas relacjonując dla Państwa razem z Filipem ten mundial. Ta realizacja, myślę, że wyszło nam to nie najgorzej. I mam nadzieję, że spotkamy się już za dwa lata na Mistrzostwach Europy w Poznaniu oraz we Wrocławiu na tych mistrzostwach, na których miejmy nadzieję i bardzo mocno w to wierzmy, polska reprezentacja zdobędzie tytuł Mistrzów Europy żegnamy się z Państwem, do usłyszenia tak, super duo, jeszcze nasz producent w WOSie transmisyjnym, w naszym studio CMAX, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej rad, do tej relacji no i dziękuję tak, z przekąsem tym, którzy powiedzieli że nadeślą materiały, a obiecali Obiecanki, tzanki. tak to jest. Dobrze, ostatnie chwile podcastu spędźmy z, z radosnym hiszpańskim komentatorem, a w zasadzie z grupą hiszpańskich komentatorów. To tyle, dziękuję im, to Polakuje, i Claro, está hombre, teniendo todo torres, seguidos, torres tendido en el suelo <risa> Le ha mordó un patadón en todo el Mundial de Está acabado, está ay, acabado ay, pobre, Está acabado, tiene que pitar ¡Por Dios! ¡Pita Weiss! ¡Que lo tenemos! ¡Que vamos a explotar! ¡Que retumbe el mundo con España! Atención a nuestra no patria No conviene Eziarín. que le atiendan ahí Va a aumentar más tiempo sí, Tiene sí, que salirse no, no, no, no, a la banda y que se acabe esto ya Qué gol de Iniesta señores Qué no gol de iniesta? iniesta El gol que nos dio un campeonato del mundo Dani Marque Marque siempre va a nosotros A Dani Jarque el gol me De Andrés Iniesta y Que vale una cosa del mundo Jarque lo hizo posible